Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mocno wieje niemal w całym kraju, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu energetycy naprawiają uszkodzone linie. Mamy szczyt poświątecznych powrotów do domu, na jednej z głównych tras pod Warszawą jest nasza reporterka. Poznańska policja zatrzymała kobietę, która napadła i znieważyła na tle narodowościowym dwie Ukrainki. Prawie półtora tysiąca razy interweniowali dziś strażacy w całym kraju z powodu silnego wiatru. Chodzi przede wszystkim o usuwanie z druki posesji połamanych gałęzi drzew. Są uszkodzenia dachów, budynków i samochodów. Wciąż ponad 60 tysięcy odbiorców nie ma prądu, głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Robimy co możemy, aby naprawić każdą awarię, mówi Karolina Mirosław z lubelskiego oddziału PGA.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 Dodatkowo dla kilku powiatów w południowej Polsce Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami. Z kolei policja na bieżąco wydaje ostrzeżenia przed brawurą na drodze. Trwają powroty ze świąt. Obserwujemy już wzmożony ruch. W Nadarzynie pod Warszawą przy S8 jest Dagmara Kędzier. Dzień dobry, choć wieczny. Dzień dobry. Dagmaro, jaka jest sytuacja na drogach wokół Warszawy? Faktycznie widać ten wzmożony ruch w stronę stolicy. Na razie jednak wszystkie drogi wokół Warszawy są przejezdne i nie ma na nich utrudnień. Przynajmniej nie ma tych drogowych bo są atmosferyczne. Wieje dość silny wiatr na który narzekają kierowcy. No troszeczkę wieje na boki. Ale to jakoś tak czuć jak pan kieruje? Czuć? Ja na pewno tak bo to jest małe dosyć auto. Mhm. To jakoś mocniej kierownicę trzeba trzymać? Nie no bez przesady no, jedzie się wolniej i się daje radę. nie?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 za kradzieże, fałszerstwa dokumentów, oszustwo, a także prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Aktualnie ona przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w komisariacie Poznań Stare Miasto. Jutro kobieta zostanie doprowadzona do prokuratury. Za znieważenie na tle narodowościowym grozi jej do trzech lat więzienia. Seria ujawnień rosyjskich agentów w Niemczech. Służby informują, że Rosja prowadzi w tym kraju akty sabotażu i pozyskuje kolejnych szpiegów.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 rosyjskich służb i z dwójką wspólników nadał z kolonii paczki z lokalizatorami, żeby ustalić jakimi trasami przesyłki wysyłane w Niemczech są przewożone do Ukrainy. Druga partia miała zawierać już ładunki wybuchowe, ale wcześniej mężczyźni zostali ujęci. Adam Górczewski, Polskie Radio. 17 dni wiosny to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl do wieczora obowiązują ostrzeżenia RCB przed wichurą. W nocy może przelotnie padać, także deszcz ze śniegiem i gdzie gdzieniegdzie krupa śnieżna na termometrach od 1 do 4 stopni. Jutro nadal miejscami silny wiatr, najwięcej chmur na Suwalszczyźnie. Na wschodzie przelotne opady, także deszczu ze śniegiem. 4 stopnie na północnym wschodzie Helu i w rejonach podgórskich. 10 w centrum kraju, 12 na zachodzie. Autopromocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz. Mam cztery ręce i Andrzej Dąbrowski. Zielono mi szmarag Reniusis Reni Jusis. Proszę wejść. Proszę we mnie. Barbara Brońska. Wy ryba w nowyczyk, Czuję to. Aluś Kraksa Kryzys. Nie pytaj mnie, dlaczego nie odzywam się? Kasia Lins. Takie same dłonie wciąż. Zespół Metro. Tak mówię już słońcu, na Ustawiony konkurs piosenki do obejrzenia na stronie i YouTube Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Lepiej późno niż wcale, lany poniedziałek w trójce na sportowo. Czas zacząć. Pytanie podstawowe, czy będziemy lać wodę? Tak nakazuje tradycja, zatem zaczynamy Krzysztof Oniewski i Dariusz Urbanowicz wspomagani dawką pierwiastka żeńskiego Dziś z nami dwie Elżbiety, Ela Majnowska i Ela Różycka, dzień dobry Bardzo nam miło, bałdycznie zaczniemy również od bardzo silnego akcentu w sporcie kobiecym W studiu Przemyśliwieckie będą z nami siostry Sisters, rewelacyjne Aleksandra i Natalia Kałuckie Warto posłuchać, bo mało kto wspina się szybciej od nich, ale przygotowania świąteczne to nie ich bajka no nie ogarniam tych rzeczy, nie ogarniam tych rzeczy, więc mamy tego rodzinę. Ja tylko przyjdę i sobie zjem. Podobnie też nie będę okrupać, że zdarzało nam się przy, przy, przy, czy przyjść na święta wielkanocne, czy na narodzenie y, jeszcze brudne z treningów, bo nie wyrobiłyśmy się z treningiem przed y, y, obedem czy To wesoła rozmowa. Porozmawiamy też z panczanistą, zwykle wesołym, z toru krótkiego Michałem Niewińskim, który właśnie zakończył sezon i już wie, gdzie, zabierze si gdzie zbierze siły na kolejny sezon. W moim ulubionym miejscu na ziemi, czyli w Białym Stoku. <głos> w trzeciej stronie medalu będzie też o jednośladach. Dętka jest trochę rozwiązaniem archaicznym, tak, to mi się kojarzy zaraz moje dzieciństwo i, i dramat, kiedy jednak w kolażówce się zopało panę, tak, na, na tym. Na to nie mamy wpływu i jakby nie sposób z tym dyskutować, tak, akceptujemy to, co jest. To Rafał Lewiński z Eurosportu, który zapowie ruszający lada dzień sezon żużlowy. Trwa czas kolarskich klasyków, opowiemy o wczorajszym wyścigu dookoła Flandrii, bo działo się tam naprawdę wiele. Niektórzy kolarze zatrzymali się na przejeździe kolejowym, niektórzy pojechali na czerwonym świetle, kiedy szlabany opadały. No i To mogło doprowadzić do dyskwalifikacji Pogaczary, a Remko pula, bo oni przejechali przez ten zamykający się przejazd kolejowy. Choć rozstrzygnięcia przewidywalne poza dwoma kółkami koszykówka i siatkówka jak najbardziej seniorska. W plus idę na dobre rozkręcają się play-offy. Proszę z nami zostać co najmniej do 19.00 i telefonować w każdej sportowej sprawie 22 i 7 trójek to numer do nas a teraz już najważniejsze dzisiejsze sportowe informacje z kraju i ze świata a zaczynamy od piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy za nami dwa i przed nami też dwa dzisiejsze spotkania w zakończonych Termalika Brugbet nie ciesza 3 do 2 pokonała Piasta Gliwice odwlekając nieuniknioną degradację broni się przed nią Radomiak, przed własną publicznością zremisował po jeden z motorem Lublin o 17:31 gwizdek sędziego w Szczecinie w meczu pogoni z Legii. Warszawa o 20.15 mecz Lech i Gdańsk z koroną Kielce. Na zapleczu ekstraklasy w betkliw pierwszej lidze lider tabeli Wispa Kraków 3 dwóch pokonał górnika Łęczna, co ciekawe, wszystkie pięć bramek padło w pierwszej połowie. Pod siatką arcyważne spotkanie w Kędzierzynie Koźlu, Zaksa w pierwszym meczu ćwierćfinałowym plus ligi, sensacyjnie pokonała na wyjeździe typowany niemal jednogłośnie do tytułu Aluron warte zawiercie i jeżeli dziś znów wygra, wyeliminuje faworyta. Czy tak się stanie? Przekonamy się po godzinie 17.30. W tenisowych rankingach na szczytach bez zmianu, pani prowadzi Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną, Kokogow oraz Igą Świątek. A u panów Carlos Alcaraz podobno widziany był niedawno w Trójmieście. Rzeczywiście, był widziany w Trójmieście, bo zakupił sobie rewelacyjny jacht. Poszedł za tropem Rafy Nadola, który też w Gdańsku kupował sobie swój jacht. Znakomity, przynajmniej na prospekcie. Mhm, to mógłby wpaść tutaj na nasz ocean Zegrzyński, byśmy mu załatwili, no, czy, przepraszam, by umożliwi zdanie egzaminów na sternika motorowa. Podobno ten dziewiczer jest nie odbędzie się na Bałtyku. Ani na Oceanie ze Też nie. No i właśnie, wspomniany Alcaraz przed Janikiem Sinerem w rankingu ATP, trzeci z Kamil Majkszak spadł na miejsce 60. Hubert Hurkacz na 74. Te W tsm zajrzymy za oceana, dokładnie na parkiety NBA, ale ciekawe dzie rzeczy dzieją się również w NHL. Tam lada dzień ruszą play-offy, Colorado Avalanche, Brent Barnes został uhonorowany za rozegranie kolejnych, uwaga, tysiąca meczów z rzędu, żadnej kontuzji, choroby. A imię, ani nim, cioci. Zawsze w pracy. zawsze na posterunku, to trochę tak jak my, prawda? Tak. Zawsze gotowi. Dziś też ciąg dalszy finału naszej rodzimej ekstralii hokejowej o 20.00. W Tychach starcie GKS-ów prowadzący 2 do 0 i broniący tytułu lokalesi z Tych, spróbują odeprzeć zaciekłe ataki Gieksy. Przypominamy numer: 2, 2, 7 trójek do Państwa dyspozycji. Zaczynamy od placebo. Wielkanocne wydanie trzeciej strony medalu, oczywiście obfituje w gości, no i mamy przed sobą, przy sobie, dwie wielkie mistrzynie wspinania na czas bardzo trudnej konkurencji olimpijskiej, trzeba dodać, Aleksandra i Natalia Kałuckie. Witamy. Cześć wszystkim, z tej strony Natalia Kałucka i Ola. No dobra, to my już Darko wiemy, która tak. jest która. A która z Was jest mistrzynią świata, która medalizmą olimpijską. olimpijską? Ja jestem Ola, i jestem medalistką olimpijską. Ja, sam, ja jestem Antaria, ja jestem świata. Skąd w was tyle talentu? Zapytamy się od razu, bo y, no, to jest nieoczywiste, że siostry bliźniaczki uprawiają ten sam sport, no i tak naprawdę dyktują y, warunki. Ja bym powiedziała, że my nie mamy talentu do sportu, raczej znaczy to jest taka ciężka praca i dużo mam takich podgórek rzeczy, ale też to, że jesteśmy razem w tym, z tymi bliźniaczkami, to nam tak pomaga w sporcie, ponieważ my trenujemy razem, razem się motywujemy i tutaj szczerze mówię, ja bym tutaj nie siedziała teraz, jakbym nie miała siostry bliźniaczki, więc też nie zdobędę medalu na igrzyskach olimpijskich, więc to jest taki klucz do sukcesu. Natalia, fajnie powiedziała Ola o tym, jak to was zbiera, jak to wam pomaga w podnoszeniu swojego poziomu, a nie jest tak, że sobą mimo wszystko rywalizujecie? Na dużych imprezach chociażby? Bo na pewno rywalizujemy, bo obie musimy walczyć o ten jeden złoty medal, lecz jakby dla nas ta rywalizacja jest taka bardziej towarzyska i taka rodzinna, jak na przykład, nie wiem, rządzenstwo się wyściguje na przykład w domu rodzinnym, więc u nas bardziej tak to, tra tak to traktujemy. I jak na przykład musimy bezpośrednio ze sobą rywalizować na zawodach, to nie będę okrywać, że jest to najłatwiejszy bieg w konkurencji, ponieważ w ogóle ich nie stresuję, bo wiem, że jak coś... E, zrobię źle, zrobię jakiś błąd, to przynajmniej moja siostra e, wygra. wygra i będzie rundę wyżej, więc jakby dla nas jest to czysta zabawa. Uważam, że nie ma takiej rywalizacji negatywnej, jest tego pozytywna. Ale pięknie powiedziane, prawda? Tak, to ja się zapytam, w jaki sposób czy też w jakich czynnościach rywalizujecie w domu albo kiedyś rywalizowałyście? Teraz rywalizujemy na treningach i czasami się zakładamy, że jak któraś przegra, to ona robi obiad albo sprząta, <śmiech> więc to jest taka motywacja, bo to jest taki sam stres jak na zawodach, bo nie chcemy sprzątać ani robić obiadu. Więc... Zwłaszcza po treningu. Zwłaszcza po treningu, więc to taka e, dodatkowa motywacja i taki element stresu, który potem nam pomaga radzić sobie na zawodach, bo my ten stres znamy. E, walczymy sobie o medale olimpijskie, medale świata, ale myślę, że stres jest podobny. E, ale jakbyśmy dziećmi, myślę, że dużo rywalizowałyśmy, wyścigowaliśmy się, kto szybciej coś zrobi, ktoś ubierze, takie podstawowe rzeczy, jak to dzieci. Dalej nam to zostało, 24 lata, dalej to zostało. Natalia, to chciałem zapytać o to, jak Ola przegra, to co ci najbardziej smakuje, jak zrobi do jedzenia? Ogólnie chyba mi się daje, że bardziej yy, mam satysfakcję, jak ona sprząta po tym posiłku, bo ona zawsze w kuchni jest taki psy po prostu po posiłku, a jak jeszcze Ola gotuje, to naprawdę jest taki chaos, więc jak wejdę do kuchni i jest czysta i mogę zrobić sobie herbatkę w takiej czystej kuchni, to ja po prostu siedzę z banana na twarzy. To w takim razie, co ty gotujesz, bo to wtedy na ciebie i tak obowiązki spadają. Ja często gotuję przepisy od naszej dietyczki, więc jakby mamy to samo. E, no oczywiście wszystko zdrowo, e, no żeby nam właśnie to pomagało w sporcie. Ola, e, która z Was jest matematyczką? Ja jestem matematykiem, skończyłam studia magisterskie w Szkocji, w Edynburgu. Eee, więc ja jestem tym takim, głow takim e, głową ścisłą. Naszych. W Edinburgh. Tak, w Edinburgh. <laughs> e, tak, więc byłam rok w Edinburghu, wróciłam i się na Ele. Czy to matematyczne wykształcenie, ten analityczny umysł pomaga ci w twoim sorcie? Tak i nie. Czasami mi przeszkadza, ponieważ ja sobie lubię liczyć w głowie, jakieś rzeczy. Ja sobie obliczam, ile razy przegrałam z tą osobą, bo wygrałam, jakie jest prawdopodobieństwo tego. To się w ogóle się dzieje automatycznie czasami, ale staram się tego nie robić. Ale też myślę, że matematyka mnie nauczyła po prostu takiej dużej koncentracji mm -hmm. i skupieniu się na chwili obecnej, że nie, my, nie myślę o wyniku, tylko co to by w tym momencie. Mm -hmm. jest mega ważne w sporcie, żeby nie myśleć o przyszłości, tylko o teraźniejszości. Być tu i teraz. Tak, tu i teraz. To jest mega ważne. Mm -hmm. Jakie ty masz mocne strony, jeśli chodzi o uciekanie myślami od startu, czy też no, koncentrowania się na, na tym, że trzeba za chwilę pobiec i to bardzo szybko? Ja na pewno w ogóle dodam na początku, że ja i Ola jesteśmy kompletnie inne, gdy chodzi o takie rzeczy i też właśnie Ola skończyła studia matematyczne, ja byłam widziałem na humanie, więc jakby to, to właśnie podkreśla tą naszą różnicę. Ja bardzo się lubię wyciszać, medytować, spędzać czas z naturą. Tak bym powiedziała bardzo w użymieniu, żebym właśnie zebrała tą energię na ten stres, bo ja osobiście bardzo się stresuję na, na startach i prostych biegów i bardzo dużo siły, siły takie mentalnej mi to kosztuje, żeby wytrzymać tę presję i ten stres przypomina takiego takiego dużego napięcia no, walczyć i nie robić tych błędów i tak dalej, więc się wyciszą. Mhm. No dobrze, to chyba trochę porozmawiamy, Darku, teraz taki zrobimy przerywnik świąteczny, co ty na to? No tak, no bo skoro już Są rozmawialiśmy ryski. o jedzeniu, no to mhm. trochę nam chwilka pociekła. Przechodzimy płynnie w święta wielkanocne, to ważne święta dla was, jakieś szykujecie specjalności na wielkanocny stół? Nie, czy, ponieważ czy, czy ja, mam, ja, ja liczę na rodzinę. Ja będę tronować święta cały czas. Jest, jest, to jest ostatni miesiąc przed pocharmi świata, mm -hmm. przed rozpoczęciem sezonu, więc ja liczę na moją rodzinę, kochaną. E, ja też no, jestem takim chaosem, ale też taką. No nie ogariam tych rzeczy. Nie ogariam tych rzeczy, więc mamy tego rodzinę. E, ja tylko przyjdę i sobie zjem. Natalia? Podobnie, też nie będę ukrywał, że zdarzało nam się, przy, przy, przy, czy przyjść na święta wielkanocne, czy na Boże Narodzenie yy, jeszcze brudne z treningów, bo nie wyrobiłyśmy się z treningiem przed yy, yy, obedem czy kolacją, więc tak to wygląda, ale mamy tyle szczęścia, że nasza rodzina to rozumie i jest tylko uba z nas, że my zawsze takie spóźnione, ale jesteśmy tu najważniejsze. Jakie są wasze ulubione potrawy? Czy czekacie na coś specjalnego przy wielkanocnym stole? Ja chyba na żurek, na żurek mojej babci. Tak, bo na to ja nie wiem takich rzeczy polskich, ale wtedy jak są święta, to trzeba sobie po pozwolić. Natalia? Też bym powiedziała na żurek, bo ja w ogóle, w ogóle bardzo lubię zupy takie gorące, yy, więc też bym powiedziała żurek. Cofamy się dziewczyny do dzieciństwa. W poniedziałek jest ta audycja. Czy kto kogo oblewał, kto wcześniej się zrywał? Ty, Natalia, czy Natalia Ciebiolu? Myślę, że różnie, ale zawsze byłam, kto mnie budził, zawsze byłam oblana czymś. Nie wiem, czy jest pan u babci, czy w domu rodzinnym. Zawsze, to jakaś taka trauma, trochę, nie? Więc, ale no, on zawsze jest bardzo, bardzo mokro na, na, w rodzinie i też dużo się te wody wylewa. Tak, też mi się wydaje, że, przy tym, że pochodzimy z małego miasta, ten lany poniedziałek był bardzo intensywny w naszej rodzinie i to przy każdym spotkaniu z rodziną zawsze ktoś musiał być mokry, więc jakby zawsze było intensywnie. Ja pamiętam, że zawsze chyba nasz tata y, lał nas wiadrami tej, tej wody, te łóżka takie mokre. Ja jeszcze z olem bardzo lubiłem spać, więc jakby ten pranek był bardzo brutalny. No tak, ja też pamiętam, kiedyś rodzicom wylałem wiadro wody na głowę. Zachwyceni nie? nie, to nie było fajne. No nie, się, skończył się wtedy śmigł z nie dostał, nie, nie dostał żurku, słuchajcie. No Jezusa. Ja czekam na mazurki, szczerze mówiąc. To jest dla mnie właśnie takie najbardziej wielkanocne. A, A wy dziewczyny coś na słodko? Nie no, dziewczyny pytamy. Nie, chyba nie. Ja tak nie jestem fanką takich ciast. Ale? No też nie. A ja może babkę na pewno zjem. Okay. No, I pitch black Chevy antique, I was 17 I ain't have nothing but some T's and a pair of jeans Pine trees, but it smell like weed in the front seat You was on so route to being famous and everything White kids, cause she's way too major for everything I wanna be a part of it, but you got going on isn't as sad as you make it out to be I wanna be mad, but you take it out of me was so sweet before everything tight squeeze trying to fit me G's in these pair of jeans, mismatching with my Celine's King of everything, fifth stack coming in this week. I bought everything, dispatching with all the G's. Pull up, wreck the scene. White keys, cause she's way too major for everything. This is so I feel my heart inside my back. I mean, no point to be intact, you don't even keep awesome with me. You were singing no songs. Oh. The world is wibracje Na szczególne zapro, zamówienie Oli Kołuckiej, Dominik Fajk i White Kiss. A ja zapraszam na ciąg dalszy naszej Pogawędki. Za moment startuje cykl Pucharu Świata. W co wymierzycie w tym sezonie? Zwycięstwo. No, a, a jak? E, e, generalnie jesteśmy po pomysłach Polski. W niedzielę byłem w Polski. Ja Gratulujemy. Gratulujemy. E, wygrałam, wygrałam te zawody, zrobiłam rekord życiowy, pobiegłam e, no bardzo dobry czas. Szybciej ode mnie pobiega tylko Ola Mirosław aktualnie, e, czuję się super fizycznie, psychicznie i pierwszy raz po igrzyskach mam taki, taki czas, gdzie ja już nie mogę doczekać tych startów i ja już odliczam e, i mam teraz miesiąc przerwy, więc teraz po prostu zostać w zdrowiu, czerpać z tego radość e, i myślę, że będzie dobrze, my startujemy w całym cyklu Pochorów Świata, będzie sześć Pochorów Świata, będzie Pochorów Świata w Krakowie, więc serdecznie wszystkich zapraszam. E, kiedy? kiedy? E, początek lipca. Mm -hmm. Tak. E, I najważniejsze impreza to będą mistrzostwa Europy w sierpniu, w Lawal. E, ale po prostu mój plan to po prostu szybkie bieganie, dużo cies cieszenia się, płaczy z i dobra zabawa. Natal, no, koty w jakiej jesteś dyspozycji? Za 5-12? Mm -mm, nie, będę okrywał, że troszkę forma oli mnie zaskoczyła. Troszkę jeszcze <śmiech> muszę dotrunować, żeby doskoczyć tego poziomu. Ale to dobrze. E, ale ja uważam, że jeszcze mam czas na miesiąc, żeby skurzyć na ten troszkę wyższy poziom. No, pierwszy start był taki, że pokazała poziom z tamtego roku, ale chciałabym pokazać jeszcze wyższy poziom, więc zobaczymy. to chciałam właśnie dodać do tych znaczy startów, że pierwszy raz w tym roku wystytujemy w duetach, czyli wystytujemy w drużynie, mhm. więc między innymi właśnie w Krokowie w poroświada będzie porę w duetach, więc miejmy nadzieję, że będziemy się razem właśnie cieszyć z Olą z medalów. To ja się zapytam o to, co się wydarzyło po Igrzyskach. Złoto Oli Mirosław, Twój brąz, praktycznie nie ma zawodów na których nie słychać o Polkach, mhm. bo was jest więcej. Jeszcze jest Ania Brożek, jest, jest Patrycja przecież, więc... Chudziak, tak? Dobrze pek, pamiętam? Pek. Więc to, jesteśmy... No, to jest nasza siła narodowa, ta wspinaczka na czas. Czy zauważyłyście tak po sobie, po tym co się dzieje w waszym klubie, w innych y, y, ośrodkach, y, czy jest jakieś poruszenie w kwestii wspinania? Coś się wydarzyło? Myślę, że możemy zapsować o wiele więcej dzieciaków na śniegach Dalej mamy lukę pokoleniową, bo nie ma u nas juniorów, jest bardzo mało juniorów i uniorek. Czyli ja... musicie długo trenować po prostu. Tak. Od 2018 roku, jak ja dołączyłam do kadry narodowej, jest ta sama kadra. Minęło 8 lat, my jesteśmy wszyscy starsi, już powoli tam ta starsza grupa będzie odchodzić, ale myślę, że to, że Ola Milosos była złoto mega pomogło, że mamy więcej dzieciaków na sniegach spinaaczkowych. Sniegach sienkę... spinaaczkowych są pełne teraz. Mhm. W Warszawie czy w Krakowie. Trzymam kciuki, ja w ogóle wszystkich tutaj zachęcam na pójście na sniegach bo to jest super sport dla każdego. Podkreślam, dla każdego, dla pięciolatka i dla seniora. Więc po prostu. Y zebrać sobie trampki i iść na bo polecam wszystkim. Ola Kałucka. Znamy z Darkiem kilka e, kobiet, które uprawiają e, amatorsko wspinaczkę, no to drogie panie, takie sylwetki to dzięki wspinaczce, prawda? Natalia? No tak, bo wspinanie jest sportem, gdzie działa całe ciało. Naprawdę jest to bardzo intensywna dyscyplina, więc to też oddziałuje na sylwetki, które są bardzo umięśnione i smukłe. Ile jest wspinania w tej wspinaczce na czas? Bo to się bardzo różni od tych dwóch pozostałych konkurencji. Wy macie tor, na którym się bije rekordy świata, które mają homologację, są identyczne wszędzie, więc pytanie, czy to wspinanie jest cały czas wyzwaniem? Czy... Tak, my raczej jesteśmy, ja jestem pięć razy w tygodniu na ścianę z w tygodniu, e, czy mało spędzam czasu na samej ścianie, no bo ja każdy na zawodach robię osiem biegów, gdzie każdy jest tak po sześć i pół sekundy, to jest trochę więcej niż minuta, e, więc minut na ścianie. Sumie, ale jest bardzo intensywne. Na, ten, na treningu robimy trochę więcej e, metrów, będziemy metry, ile robimy, ale tych biegów koło, nie wiem, 10, e, Dalej, bo my czasami biegamy z dodatkowym obciążeniem, z dodatkowymi kilogramami, z kamizelkami, obciążeniowymi. Biegamy też w drugą, drugą stronę, że, że to nas ciągnie. Więc jest dużo różnego treningu, mega ciekawego i też, no jeszcze nie pobiegam tego idealnego biegu. każdym mm. nam jest jakiś taki mały błąd, albo coś, to można poprawić, więc e, ja właśnie po tych mistrzach Polski muszta, przykolenia mówi, że jest zapas, jest zapas jeszcze do pobijania tych życiówek, więc jeszcze dużo pracy i mega fajne jest to, że mamy ten czas, więc my, my widzimy ten progres cały czas. To, to mnie mega nakręca. Mhm. E, więc tylko po prostu się cieszyć i po, po, pobijać życiówki. Natalia, ja cię zapytam o to, y jakie kraje są największą konkurencją dla Polski? Obecnie Indonezja, Chiny, ale też właśnie teraz dużo było zawodów krajowych w Europie i naprawdę Europa też zaczyna gonić, więc naprawdę w tym roku będzie bardzo wysoki poziom, będziemy się ciąć na setne, jakby to od paru lat się dzieje u mężczyzn, ale jeszcze nie u kobiet, a w tym roku uważam, że my też kobiety będziemy ścigać na tysięczne, więc będzie na pewno intensywnie. To są setki czy tysiące zawodniczek w obiegu? Właśnie setki, mm -hmm. bo też troszkę ogranicza ilość obiektów sportowych yy, w Polsce i też na świecie, bo my musimy mieć halę sportową, która ma minimum 15 metrów, to wbrew pozorom nie jest łatwe no tak. do zorganizowania. Więc jeszcze troszkę na zbro, nam to, tego brakuje, ale no w, wszystko z czasem. Mm -hmm. Czy macie czas na to, żeby pojechać w skały, powspinać się tak dla siebie? Ja zawsze po sezonie, jak mam to roztrenowanie i nie powinniśmy trenować, to to jest ten czas na spinanie, na bouldering, na seskałki. skałki. Będę to 2-3 tygodnie w roku, gdzie powinnam odpoczywać. Ja odpoczywam mentalnie trochę, tylko się ruszam dalej, więc tak i też na pewno jak ja skończę karierę taką sportową, ja dalej się będę spinać, Ja się będę spinać do końca życia, więc myślę, że jakieś takie przejścia skałkowe, fajne po mojej karierze będą. A z Tobą jak jest Natalia? Też, podobnie, też My się troszkę wywodzimy też ze tego trójboju smęczkowego. My jak byliśmy miniaturkami, trenowałyśmy trzy, te trzy konkurencje, które są kompletnie inne, ale jakoś wszystko to kleiłyśmy razem na, na poziomie krajowym. Teraz przez to, że, że chcemy się bardziej skupić na czasówkach, trenujemy tę miną dyscyplinę, ale w sercu nadal mamy te trzy i naprawdę bardzo lubimy się po prostu spinać. Tak jak Ola, jak skończymy karierę, pewnie będziemy mieć swoje skałki na dwa tygodnie, takie, takie trochę wakacje ze spinaniem, więc naprawdę to spinanie będzie bardzo długo w naszym życiu. Dziewczyny, na zakończenie, obserwowaliśmy was z Darkiem. Między wami jest taka nić miłości, to widać po prostu okiem nieuzbrojonym. Jak jedna coś mówi, to druga się uśmiecha. Jak bardzo wam ta miłość pomaga generalnie w życiu, nie tylko w sporcie? Myślę, dobrze po, mówię, bardzo, dobrze zgaduję, że tak, jest minuszco? co? Tak, jest miłość. Tak, ale myśmy my ba, bardzo różne, bo ludzie myślą, że my wyglądamy tak samo i więcej. No nie już tak... słyszeliśmy, że jesteście różne, to naprawdę tak, słychać e, od razu. I te <grym> mamy inne outfity, inne stroje teraz, w no tak. Ciemno jest na no jasne, jak jest zawsze. <grym> więc nie no, ja jak mówiłam wcześniej, nie wyobrażam sobie życia bez Natalii. To mhm. jest du duże wsparcie, moja najlepsza taka przyjaciółka i też moja siostra bliźniaczka e, i też bliźniacy mają takie connection hmm. większe. E, więc my jesteśmy z tym razem. Razem wygrywamy, razem czasami przegrywamy. Czasami jest tak, że jedna wygra, druga przegra, czy to jest taki konflikt interesów, bo się płacze i nie wiadomo czy ze szczęścia, czy smutku, bo taka, taka burza emocji jest. E, więc to du dużo pomaga i też my pokazujemy innym rodzeństwom, że właśnie w rodzinie jest siła, żeby się wspierać. Bo jakbyśmy młodsze, e, dużo się kłóciłyśmy. I też dalej Natalia potrafi mnie jednym zdaniem wytrącić z równowagi. E, to jest osobą, którą pana najbardziej kocham, ale mnie, która mnie najbardziej irytuje czasami, ale jesteśmy rodzeństwem, więc po prostu no, jestem bardzo wdzięczna za moją siostrę. Ja też jeszcze dodam, że zawsze jak mamy taki właśnie romantyczny wywiad, jak my się kochamy i w ogóle jesteśmy super, to potem ja dwie godziny i my się kłócimy o taką pierdołę, że naprawdę po prostu nie mogę na nią patrzeć, więc właśnie teraz mieliśmy taki wywiad, więc jestem ciekawa, co będzie wieczorem. Dziewczyny, bardzo Wam dziękujemy, jesteście fantastyczne, naprawdę jesteśmy wami. dziękujemy, że znalazłyście czas, no i wpadajcie do nas częściej. Dziękuję, Dziękuję bardzo do zaproszenia. Polecamy się serdecznie. Aleksandra Kałucka, Natalia Kałucka, nasze wybitne zawodniczki we wspinaniu sportowym. Do usłyszenia dziewczyny. Dziękuję. Dziękuję. 21 minut zostało do godziny 18.00, to trójka i trzecia strona medalu. Numer telefonu do nas to 22,7 trójek. Jarosław się kłania, stały słuchacz Wielkopolski i Polskiego. Proszę przekazać serdeczne ukłony dla panu redaktoru, który ten jest za ogromny profesjonalizm. to po pierwsze. Ale po drugie chciałem się zapytać, czy będzie poruszony mimo wszystko jeszcze ten temat tylko naszego dramatu, czyli no, niestety niemożliwości nie, nie, nie wystąpienia naszej prezentacji. Stanów Zjednoczonych. Ostatnio słyszałem informację od Tomasza Hajty, taki komentarz w stosunku do bramkarza Kamile Grabary, który był negatywny, że to był błąd naszego selekcjonera, że on był zestresowany. Nie wiem o czym mówię, czy Panowie redaktorzy mogliby się do tego ustosunkować. Słyszałem tę wypowiedź Tomasza Hajty, też się zastanawiałem o co mu chodzi. Dopytany został, kto wobec tego miałby stanąć na bramce, jeżeli nie Kamil Grabara. I odpowiedział wymijająco, właściwie nie odpowiedział. No natomiast Kamil Grabara popełnił błąd, ale to nie był błąd Jana Urbana, tylko naszego bramkarza. Nasza obrona po prostu popełniała błędy. Bardzo poważne w czasie tego meczu, pomimo tego, że zagraliśmy świetnie w ofensywie, chyba pierwszy raz tak dobrze od roku 2016, od pamiętnych Mistrzostw Europy, no to niestety nie udało nam się awansować. Aczkol... Ja uważam, że Kamil Grabara miał bardzo dobry dzień, w sobotę puścił sześć bramek w Bundeslidze. No tak, to... a rzeczywiście we wtorek tylko trzy, tak? W każdym razie cieszymy się bardzo, że Jan Urban zostaje na stanowisku selekcjonera. Pewnie nie tylko my się cieszymy, bo to zaczyna wyglądać całkiem przyzwoicie. O niebo lepiej niż pod rządami Michała Probierza. Tak, szczerze mówiąc, nawet ja będąc futbolo -sceptykiem, jedyna drużyna, na której tak naprawdę sukcesie mi zależy, to, to jest reprezentacja Polski. Chciałbym, żebyśmy byli naprawdę światową potęgą. To uwierzyłem, w sens wyjazdu na ten Mundial mm -hmm. y, w, oglądając mecz wtorkowy, bo wydawało mi się, że po prostu oni fajnie grają do przodu, chcą coś zrobić. No ale... No, no, tak coś. bywa w sporcu. Na, na końcu trochę... Zabrakło. Nie zabrakło natomiast Tadejowi Pogaczarowi na końcu Ronde van Flanderen. To drugi w tym sezonie monument wygrany przez właśnie tego słoweńskiego kolarza. Coś nieprawdopodobnego, jak on przejechał wczoraj. 6 godzin 20 minut trwał ten wyścig w jego wykonaniu. 45 km na godzinę, 280 prawie kilometrów do przejechania. No i można się zrzymać, bo co to za emocje, jak on wygrywa, tylko pytanie kiedy on zaatakuje, jak on rozstrzygnie to, ten wyścig I faktycznie nie, nie daje za bardzo pola do popisu rywalom. No ale cóż, posłuchajmy. Piotr Klin z podcastu pod nominał Kast. Drugi Monument Roku i druga wygrana Pogaczara. Często mówimy, że koladtwo takie szachy na kołach, jednak kiedy ktoś przynosi pistolet nagle w szachy, no to strategia kończy się w tym miejscu. Bogaczacz wygrywa i warto powiedzieć z kim, bo w pierwszej piątce opierzniego jedyny nie były mistrz świata to Wołd Wanat, który jest dwukrotnym wicemistrzem świata, bo przecież Bogaczacz tyle zostawia: Vanderpoola, Ewenepula, wspomnianego Vanatta i Pedersena, Wszyscy panowie oprócz Wanata z tęczowymi insygniami, ale chyba najbardziej przerażająca jest wypowiedź Mathieu van der Poora, drugiego zawodnika rondy, który mówi podczas tego ataku Pogaczara jechałem 650 watów, no i to nie wystarczyło, bo widzieliśmy jak po prostu Pogaczar go bezceremonialnie odczepił z koła, żeby wygrać swoją trzecią rondę van Vlaanderen, ale mało tego, wygląda na to, że jeżeli za tydzień wygra Paryż-Roubaix, to tak naprawdę reszta wygrania wszystkich monumentów w jednym roku, no to już będzie tylko formalność, bo lierz Baston lierz czy Lombardie, Pogaczel wygrywa na zawołanie. Zawsze porównujemy co zrobił dany kolarz, na przykład to co zrobił teraz Pogaczel, wygrywanie z Sanremo i Ronde van Vanderen, ostatni taki zawodnik, który tego dokonał to Eddy Merckx, no ale jeżeli Pogaczel wygra wszystkie monumenty w jednym roku, dorzuci do tego Mistrzostwo Świata i wygra Tour de France, no to może nie wygląda to za dobrze, kiedy patrzy się na to z boku, ale oglądamy kolacką historię, więc może cieszmy się tym. Jeszcze jako taka ciekawostka, jedyne co mogło powstrzymać Pogaczara podczas wczorajszej lądy, no to pociąg. Tutaj nie mówię tego w przenośni, po prostu pociąg, który przeciął, można powiedzieć, peleton w pół, tak, bo niektórzy kolarze zatrzymali się na przejeździe kolejowym, niektórzy pojechali na czerwonym świetle, kiedy szlabany opadały, no i to mogło doprowadzić do dyskwalifikacji Pogaczara, a Remko Pula, bo oni przejechali przez ten zamykający się przejazd kolejowy, to było największe zagrożenie <gry> dla ja Pogaczara na wczorajszej rondzie. No warto powiedzieć, że może jeszcze dostać, Mandat karny i mieć zakaz prowadzenia pojazdu przez 8 dni we Flandrii, Na jego szczęście Paryż-Rubais, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się w sąsiedniej Francji. Czytałem, słuchaj, o tym przejeździe pociąga, to nie da się zaplanować tego wyścigu. tak? że wiadomo, jakie są rozkłady jazdy, że pociąg będzie jechał. No tak, ale nie wiadomo, jak szybko będzie jechał peleton. Okay. Czy będzie jechał minutę szybciej, no czy tak. minutę wolniej. To, to mi wytłumaczyłeś rzeczywiście. Delikatne, subtelne różnice. Jechali też Polacy i byli widoczni. Kacper Krawczyk z Przeglądu Sportowego. Polacy w Ronde Van Flanderen od początku pokazywali, że chcą jechać aktywnie. Na linii startu wysoko ustawieni byli Filip Maciejuk i Kamil Małecki, którzy starali się zabrać w odjazd dnia, ale ostatecznie udało się to zawodnikowi Bahrain Wiktorius, czyli Kamilowi Gradkowi, który był częścią kilkunastoosobowej uciekającej grupy. Później ten odjazd został doścignięty przez grupę liderów. Tam między innymi był Matej Vanderpult, Tadej Pogaczar, Remko Ewenepul i przez długi czas Kamil Gradek utrzymywał się w tej grupie, pomagając swojemu liderowi Matejowi Muchoriczowi Ostatecznie Kamil nie powalczył o wysoką pozycję, ale jego lider dojechał do mety w pierwszej dziesiątce, także myślę, że to dobry wynik dla samej drużyny Kamila, a jednocześnie dla niego dobry prognostyk przed pary szrubę, który już w przyszłym tygodniu. Ale żeby nie było, również panie jechały Ronde van Flanderen, co prawda na krótszym dystansie, 164 km, z tymi kluczowymi podjazdami, które mieli na trasie mężczyźni. Wygrała po samotnej ucieczce fenomenalnie jadąca Demi Follering przed Pauline ferrand prevo, jedną z najbardziej utytułowanych i utalentowanych kolarek w ogóle w zawodowym peletonie. No i na trzecim miejscu Puk. Piterse, również Holenderka, a jak jechały Polki, jeszcze raz Kacper Krawczyk. Kobiecy wyścig oczywiście z polskiej perspektywy był naznaczony nieobecnością Katarzyny Niewiadomej, naszej najlepszej zawodniczki w tego rodzaju ściganiu, która niestety wciąż dochodzi do siebie po kraksie, jakiej doznała w Mediolan Sanremo. Pod jej nieobecność najlepiej spisała się jej koleżanka z drużyny, Agnieszka skalniak słyka która dojechała do mety na 21 miejscu i nie był to występ anonimowy, ponieważ też próbowała się zabierać w odjazdy w środkowej fazie wyścigu, także występ na pewno na plus dla Agnieszki skalniak słyki a w grupie z Polką dojechała też w tym wyścigu młoda Malwina Mul, Mimo o nieobecności Katarzyny Niewiadomej także można doszukać się kilku pozytywów w kobiecej rywalizacji. Dziś rozpoczął się wyścig dookoła kraju Basków. Za tydzień pary szrubę, o czym było wspominane. No ale 1 kwietnia w nasze trójkowe urodziny ścigali się kolarze na trasie door flanderen o czym Henryk Sytner. Belgijski klasyk Dwarsdor-Flanderen cieszył się jak zwykle olbrzymim powodzeniem. Kolarzy topingowały tłumy kibiców na trasie z Rossellare do Vareggen, liczącej 184 km. Najszybciej do ataku ruszył 40 km przed metą Belg Wout van Aert i wszystko wskazywało na to, że wybrał dobry moment, bo jadący na czele wyścigu Włoch Filip Poganna miał problemy techniczne z rowerem. Zdążył jednak go zmienić już po raz drugi tego dnia i dogonił Belga na końcowych metrach. Na finiszu Włoch był już bezkonkurencyjny, nie pomógł bardzo szybki finisz Belga, który na mecie uzyskał ten sam czas co pierwszy na kresce Ganna. Trzeci na mecie był Norweg Soren Varenskjöld. Kamil Małecki i Filip Maciejuk nie ukończyli zawodów. Dwar Dors Vlamderen w damskim wydaniu też dostarczył wielu emocji na liczącej 128 km w trasie ze startem i metą w Varegem. Przez ponad 20 ostatnich kilometrów przed peletonem jechały szwajcarka Marlen Royser i holenderka Demi Wollering, ale tuż przed finiszem wyraźnie zwolniły, szykując się do walki o podium. Wykorzystała to holenderka Lieke Nowien, która dogoniła tę dwójkę, ale na ostatnich metrach szybsze od niej okazały się usytułowane rywalki. Wygrała Marlen Reuser przed Demi Wollering, Marta Jaskulska zajęła 65. miejsce, a Agnieszka Skalniak-Sujka nie ukończyła wyścigu. Przypomnę, że w 2021 roku drugie miejsce w w landeren zajęła Katarzyna Niewiadoma. A zawsze na pierwszym miejscu u nas jest Henryk Sydner. Legenda Polskiego Radia. Przypominamy to zawsze. W trwającym meczu Pogoni Szczecin z Legią Warszawa w piłkarskiej Ekstraklasie po 18 minutach remis 0 do 0. Sprawdzaliśmy też sytuację, chcieliśmy sprawdzić sytuację w Kędzierzynie Koźlu, gdzie Zaksa gra z Aluronem Wartą Zawiercie. Ten mecz dopiero się rozpoczął, chociaż powinien się rozpocząć o 17.30. W tym momencie 1 do 0 w pierwszym secie prowadzi Zaxa. Pierwszą godzinę trzeciej strony medalu kończymy basketem w wydaniu młodzieżowym. Koszykarska Ademia, Akademia Młodych Dzików Warszawa triumfuje w wielkim finale międzynarodowych rozgrywek U17. Stołeczna drużyna pokonała łotewską Juglery Ryga ważując się za porażkę sprzed dwóch lat i zdobywając upragnione mistrzowskie pierścienie. Zapraszamy na relacje z serca sportowych emocji, gdzie marzenia o NBA stają się coraz bardziej realne. Jesteśmy klubem sportowym dla dzieciaków i młodzieży w Warszawie trenujących koszykówkę. Mamy czwarty i ostatni dzień międzynarodowego turnieju, którego jesteśmy gospodarzem. Aga Kmiecik, menadżer Akademii Młodych Dzików. Przyjechały tutaj drużyny z rocznika U17. Na superfinały do nas przyjechało razem z nami, to jest 16 zespołów, czyli mamy 15 przyjezdnych z 12 krajów, ponad 200 zawodników którzy przyjechali walczyć o tytuł mistrza europejskich rozgrywek U17 i pamiątkowe pierścienie, bo w tym roku jest jeszcze taki bonus dla zwycięzców. Nie tylko medale i puchar, ale również pierścienie pamiątkowe. Bez w ostatniej akcji, i jubli i po pierwsze połowę 7 punktów przewagi gospodarzy Akademii Młodnych pochota Ochota Warszawa prowadzi w rega. 47 do 40. Zaczęło się od dużych dzików, po czym jakby w naturalny sposób seniorski klub musi mieć akademię, więc dlatego Paweł Gałązka, Akademia Młodych Dzików. Powstała akademia, zaczęło się od jednej drużyny, przez w ciągu krótkiego czasu udało nam się zbudować już teraz strukturę, która ma 17 grup treningowych we wszystkich młodzieżowych praktycznie rocznikach. W Polsce jeśli chodzi o koszykówkę, każdy klub ten seniorski ma taką akademię? Nie, zdecydowanie nie. Praktyka jest różna. Nie, nie wszystkie seniorskie kluby mają akademię. Niektóre są stricte ekstraklasowymi drużynami lub pierwszoligowymi. Niektóre mają całą strukturę od najmłodszych roczników do starszych, więc jest to zupełnie indywidualne w zależności od ośrodka. Macie Kapitan Dzików Warszawa dzisiaj wspiera młodzież. Tak, zgadza się. Jestem dzisiaj akurat gościnnie tutaj. Udało się, że Grzegorz Grochowski. Mam możliwość. Niestety na święta się nie udało pojechać w rodzinne strony, więc skorzystałem z możliwości przyjścia na mecz i zobaczyć chłopaków. Kiedyś pewnie któryś z tych chłopaków zasili drużynę dzików. Miejmy nadzieję. No taki jest też plan akademii długofalowy, długoterminowy, żeby kilku tych chłopaków było podporami powiedzmy nawet w przyszłości pierwszego zespołu. Jest na pewno duży potencjał w tym zespole. Wielu chłopaków jest już na poziomie, w którym mogą do nas przychodzić i z nami trenować, rywalizować, uczyć się tej seniorskiej koszykówki. Wiadomo, że to jest zupełnie inny poziom i zupełnie inna przede wszystkim fizyczność tego wszystkiego, szybkość, intensywność. Oni jeszcze nie są w 100% gotowi, ale im szybciej zaczną się uczyć ze starszymi, bardziej atletycznymi, fizycznymi zawodnikami, tym będzie łatwiej im w przyszłości. W 2026 pokonują Jugle Emilia. 81 do 71. Widzę, że w pudełeczku coś magicznego. Opowiedz, co to jest. W pudełeczku nic, ale w kieszeni mam pierścień mistrzowski Odebla. Piotr Gałąsk, Bardzo się cieszymy z tego sukcesu. No, w tym samym miejscu byliśmy dwa lata temu. Na tej samej hali z tą samą drużyną. Niestety wtedy wynik się zakończył inaczej. Przegraliśmy. W poprzednim sezonie też byliśmy w finałach. Niestety się nie udało dość tak daleko jak, jak dziś, ale wróciliśmy po dwóch latach do tego samego miejsca i daliśmy radę. Powiedz, jak ty trafiłeś do koszykówki? Dlaczego koszykówka? Koszykówka dlatego, że mi tata grał w koszykówkę. Nie grał zawodowo, ale grał w koszykówkę i zawsze od małego jakoś z tą piłką miałem styczność, tam, może jednak nie przy nodze, tylko jednak zawsze jakieś turlanie. Zawsze miałem tą piłkę w rękach. I tak trafiłem do koszykówki. Zacząłem grać w wieku 5-6 lat z trenerem Jackiem Łączyńskim, który mnie nauczył praktycznie wszystkiego. Mega dziękuję za to, bo to tak naprawdę dzięki niemu wszystko dzieje się, to co się dzieje. Rok temu byliśmy w podobnym miejscu, byliśmy na superfinale, chwilę przed tym wydarzeniem było kilka kontuzji ciężkich, chłopcy wracają do zdrowia powoli, niektórzy szybciej, niektórzy wolniej. Aleksander Kajka, trener Akademii Młodych Dzików. W dużych trudach rodziła się ta drużyna, przez ten rok czasu ogromny charakter pokazali, ogromny progres, jestem z nich po prostu dumny. Rozmawia z nimi trener pewnie dużo, chłopaki mówią o swoich marzeniach koszkarskich? Tak, niektórzy bardziej śmiało, niektórzy mniej. E, wiadomo, wszyscy myślę, że gdzieś jeszcze chcą, dążą do tego. My jesteśmy tu po to, żeby im pomóc te marzenia spełnić. Przewija się gdzieś tam NBA? Chcielibyśmy. Akademia Mistrzami Ligi EYBL w roku 2026! Pokonują Emilia do 71. Te relacje przygotował Norbert Michalek, a my już zapraszamy na drugą godzinę naszej sportowej audycji, tuż po 18. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.